Otaczającego świata. Manifestowali nonkonformizm, uosabiali marzenia nie tylko w pokolenia, żyli mocno i z fantazją. Dokonując trudnego zabiegu oddzielenia biografii Chłaski od jego twórczości, spójrzmy na nią jak na zjawisko literację. Chłasko w swoich głośnych opowiadaniach stworzył określony typ bohatera. Jest nim Everyman, czyli każdy, człowiek łączący indywidualizm z racjami społecznymi. Bohater Chłaski łączy cechy jednostkowe z cechami zbiorowości, wytworzonymi najczęściej w warunkach pracy. Jest to chłopak z przedmieścia o wrażliwej duszy, marzyciel i brutal, delikatny w sferze uczuć i po męsku powściągliwy, nawet surowy. Ma on swoją wewnętrzną tajemnicę, ale jest ona tajemnicą każdego, bo sprowadza się do wiary w dobro, piękno i miłość. Zaopatrzony w model bohatera, Chłasko w kolejnych opowiadaniach demonstruje nowe spojrzenie na rzeczywistość. Stara się o niej pisać inaczej i do końca przeżywa dramat uzależnień i tylko połowicznych spełnień. Tak bywa z pisarstwem zrodzonym z emocji, a nie z refleksji. A Chłasko był przede wszystkim pisarzem emocji. Wszystkie opowiadania zawarte w tomie Pierwszy krok w chmurach drukowane były wcześniej na łamach czasopisma Nowa kultura. Wydanie książkowe ugruntowało sławę pisarza. Tytułowe opowiadanie stanowi klucz do zrozumienia postawy ideowej młodego autora, której istotę stanowi bunt wobec niedoskonałości i pospolitości ludzkiego życia. Chłasko tworzył literaturę zbuntowaną, przeczącą światu, stawiającą ludzkiemu życiu i ludzkiej egzystencji wymagania maksymalistyczne. Jego dramatem było zestawienie tego... Jak być powinno, z tym, jak jest w rzeczywistości. Dodajmy do tego wstrząs moralny, wywołany ważnymi aktami politycznymi połowy lat 50. Przeżycia pokolenia chłaski znalazły wyraz w opis brutalizacji życia, w ukazywaniu jego ciemnych barw, scen, szokujących drastycznością opisu. Spowodowało to fale ataków i następne utwory. Cmentarze? i Następny do raju, wydane przez pisarza w Paryżu. Po tym długim wprowadzeniu nie powinien mieć czytelnik problemów z odczytaniem jego opowiadań. Wszystkie opowiadania z tomu Pierwszy krok w chmurach oparte są na kontraście marzeń i ideałów z rzeczywistością obieraną przez ludzi młodych. Kontrast ten szczególnie ostro wystąpił w tytułowym opowiadaniu. Prawdziwe i piękne uczucie młodych bohaterów Napotyka na głupotę i podłość otoczenia. Miłość Janka i jego dziewczyny nie uratuje ich przed brutalnością i wścibstwem. Ich pierwsze wielkie uniesienie Janek nazwał pierwszym krokiem w chmury. Pobicie Janka, obrzucenie wyzwiskami dziewczyny i ośmieszenie ich obojga podważyło piękno ich przeżyć. Zostali brutalnie sprowadzeni do okrutnej prozy życia. W ukazaniu tego zdarzenia widoczna jest troska o takie wartości jak miłość, godność i pożnowanie cudzych uczuć. Jest także coś więcej, szarpiący ból wobec klęski, jaką przynosi prawdziwa miłość i szlachetność uczuć w zetknięciu z żyzną, bezmyślnością i brutalnością życia. Jeden z krytyków powiedział po lekturze opowiadania – Chłasko jest pisarzem miłości, pisarzem szlachetnych i subtelnych uczuć, pisarzem, szukającym ich trwałości. Różne przyczyny porażek i klęsk będą przedmiotem pisarskich rozważań w innych powiadaniach. Chłasko występował przeciwko brzydocie i pustce życia. Wyprowadza czytelnika na przedmieścia do bram zaniedbanych, starych kamienic, gdzie nieżdżą się ludzie w ścisku i obcości. Czasem ogranicza przestrzeń do własnego mieszkania, jak w opowiadaniu Pętla podkreślając wyobcowanie człowieka i jego rozpaczliwą samotność. Żyjąc na emigracji, chłasko czuł się wyobcowany. Zmieniając stale miejsca pobytu, stał się obywatelem świata. Mieszkał w Paryżu, Izraelu, przebywał w Kalifornii, Londynie, Berlinie Zachodnim. Jego bunt nie zamierał, a postawa zagubienia i wyobcowania przerodziła się w protest przeciwko światu z cechami romantycznego heroizmu i indywidualizmu. Zmarł w Wiesbaden, w Niemczech, w 1969 roku. Pozostawiając niedokończoną powieść Podpalacze ryżu, wydaną pod tytułem Palcie ryż każdego dnia. W odpowiedzi stawiane mu zarzuty, chłasko odpowiedział. Nie wierzę w cynizm. Cynizm jest niemożliwą do przyjęcia i stosowania postawą i nigdy nie byłem cynikiem. Mało. Gardzę cynizmem tak jak niczym może. Mało cynizm mnie śmieszy, a to jest najgorsze. Ale wierzę w bunt. Wierzę w bunt jako punkt wyjścia do znalezienia sobie miejsca w życiu i społeczeństwie. Wierzę w bunt jako najwyższą wartość młodości. Te słowa są najlepszym komentarzem do jego twórczości. Przejdźmy teraz do polskiej liryki współczesnej. Próbą systematyzacji będzie podział pokoleniowy. Na lata 1945 do 1949 przypada debiut pokolenia wojennego. Wojna zdeterminowała wizję świata młodych poetów, pozbawioną optymizmu i nadziei. Tadeusz Różewicz w tomie Niepokój utrwala portret człowieka spustoszonego wewnętrznie przez wojnę. Jego stopniowy powrót do normalnego życia polega na odbudowywaniu utraconej wiary w istnienie podstawowych zasad i wartości. Po wojnie wydają swoje utwory i kontynuują twórczość poeci starszej generacji. Czesław Miłosz, Władysław Broniewski, Leopold Staw, Kazimiera Iłłakowiczówna i Julian Przyboś. Pojawia się wielość postaw, poetyk i tematów, tak konieczna dla normalnego rozwoju literatury. Kryzys nastąpił po słynnym zjeździe pisarzy w Szczecinie w 1949 roku, na którym przyjęto socrealizm jako obowiązującą doktrynę twórczą, która przetrwała do października 1956 roku. Lata 1949 do 56 to w poezji twórczość tak zwanego pokolenia pryszczatych. Zgodnie z zasadami socrealizmu, literatura, w tym także poezja, musiała być odbiciem zachodzących przemian i służyć masowemu, ludowemu odbiorcy. Liryka miała pełnić funkcje wychowawcze, agitacyjne. Została podporządkowana względom pozartystycznym. Jej twórcami byli młodzi spod znaku ZMP. Czerwonych krawatach i młodzieńczych pryszcz na twarzy. Stąd pokolenie pryszczatych. Ich poezja opiewała przodownictwo pracy i produkcji. Piętnowała imperialistycznych wrogów, wykorzystując stylistkę gazetowo-transparentowych sloganów. Pryszczaci deklarowali się jako twórcy partyjni i zwolennicy realizmu socjalistycznego w sztuce. Wiersze o aktualnej tematyce, zaangażowane politycznie, pełne ideowych deklaracji pisali. Witold Woroszylski czy Andrzej Braun. Poezję pryszczaty oficjalnie skrytykował Julian Przyboś, udowadniając, że zagłuszają krzykiem strach i konformizm. Lata 1956-1960 przyniosły okres odwilży. Był to czas debiutu nie tylko młodych, urodzonych w latach 30. -tych. Przełomowy październik otworzył tam milczących poetów jak Miron Białoszewski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Nowak, Tymoteusz Karpowicz czy Stanisław Grochowiak. Pod koniec lat 50. grupa debiutantów powiększyła się o Ernesta Bryla, Andrzeja Bursę, Halinę Poświatowską. Ogromną rolę w integracji środowiska poetyckiego odegrało czasopismo Współczesność, podtrzymujące przez blisko 15 lat więź generacyjną młodych twórców. W drugim numerze współczesności ogłosili oni swój program, nawołując do rozwoju nowoczesnej literatury i sztuki, trzeźwości, rozsądku i skutecznego działania. Przedstawiciele starszej generacji wyrażali przekonanie, że dobór środków artystycznego wyrazu jest sprawą indywidualną. Tak więc pokolenie współczesności było zróżnicowane, krzyżowały się w nim różne tendencje artystyczne. Bunt młodego Andrzeja Bursy, Współistniał obok neoklasycyzmu Jarosława Marka Rynkiewicza i turpizmu, czyli poetyckiej nobilitacji brzydoty Stanisława Grochowiaka. Wzrosło także zainteresowanie kulturą antyczną, jak w przypadku Zbigniewa Roberta przemawiała filozoficzno-moralizatorska poezja Wisławy Szymborskiej. Najistotniejsza dla pokolenia współczesności była możliwość tworzenia, nieograniczona sztywnymi schematami nakazów. Lata 1960-68 nie sprzyjały debiutowi nowego poetyckiego pokolenia. W tych latach grupą poetycką była orientacja hybrydy. Młodzi poeci przyjęli nazwę Warszawskiego Klubu Studenckiego, gdzie się spotykali. Ich poezja znana była głównie w środowisku studenckim, niedostrzegana przez profesjonalną krytykę, stąd nazywano jej twórców pokoleniem nieobecnym lub pokoleniem bez twarzy. Hybrydowszczycy krytycznie odnosili się do twórczości pokolenia współczesności. Wyrażali zasadę, że rzeczywistość poddawana codziennym obserwacjom nasuwa coraz więcej pytań i wątpliwości. Mieli ambicje odnowienia języka poetyckiego, rejestrując jednostkowe i niepowtarzalne ocje i stany świadomości. Do grupy tej należeli przez pewien czas Edward Stachura, Ryszard Milczewski-Bruno, Krzysztof Gąsiorowski. Lata 1968 72 to okres debiutu pokolenia kontestatorów. Do przeżyć marcowych 1968 roku młodzi poeci dołączyli przeżycia grudniowe. Kontestatorzy, do których należeli m.in. Stanisław Barańczak i Ryszard Krynicki wyrażali protest przeciwko złu, przemocy, militaryzmowi i ubezwłasnowolnieniu człowieka przez system totalitarny. Kontestatorzy za swój podstawowy obowiązek uznali demaskowanie fałszu, propagowanych haseł i ujawnienie zakłamania władzy. Przekonanie, że poeta musi sprawować rząd dusz i cierpieć za miliony, łączyło ich z romantykami. Za pokoleniowy manifest kontestatorów uważa się rozprawę Stanisława Barańczaka nieufni i zadufani. Lata siedemdziesiąte to okres oczekiwań. W Krakowie wyodrębniła się grupa poetów pod nazwą Teraz. Należeli do niej m.in. Julia Kornhauser i Adam Zagajewski. Sądząc po rozwoju polskiej liryki powojennej, należy się spodziewać debiutu pokolenia, którego tożsamość określił sierpień 80. Jaki kształt przybierze ta poezja? Trudno przewidzieć, a w tym wypadku historia literatury nie zna na szczęście żadnych reguł. Usiłując donać systematyzacji polskiej liryki współczesnej, można pominąć podział pokoleniowy i wyróżnić w dorobku poetyckim lat powojennych. Trzy nurty. Lingwistyczny, synkretyczny i klasycyzujący. Lingwistyczny wprowadza do poezji eksperymenty językowe i reprezentuje go Miron Białoszewski czy Tymoteusz Karpowicz. Nurt synkretyczny, jak wskazuje nazwa, skupia różne tendencje poetyckie. Można do niego zakwalifikować poezję Wisławy Szymborskiej, Stanisława Grochowiaka, Jerzego Harasymowicza i innych. Nurt klasycyzujący reprezentuje na przykład Zbigniew Herbert i Jarosław Marek Rymkiewicz. Zapoznajmy się z poezją Mirona Białoszewskiego. Jego eksperymenty lingwistyczne polegały na tworzeniu neologizmów, Łączeniu cząstek wyrazów i pojedynczych dźwięków, na parodiowaniu słów. Wiemy z historii literatury, że liczni poeci zwracają się do muz. Posłuchajmy, jak robi to Białoszewski w wierszu Namuzowywanie. Muzo. Natchniuzo. Tak. Ci. Końcówkuje. Z niepisaniowości. Na treść mi. Ości i uzo, Namuzowywanie to neologizm, który kojarzy nam się z wykonywaniem mechanicznej czynności, jak smarowanie, nakręcanie i tym podobne. Możemy go odczytać o namawianie mus, aby pomogły w realizacji poetyckich zamierzeń. Natchniuzo. Kolejny neologizm. Końcówkować. Niepisaniowość. To zabawnie sparodiowane słowa końcówka, i pisanie. Poeta zwraca się do mus, aby wyłoniły treścią końcówki, które istniejąc samodzielnie nie mają większego znaczenia. Czyż jednak język mówiony nie polega na spiętrzaniu słów na chybił trafił? To pierwsze zetknięcie z poezją Białoszewskiego sugeruje, że jest ona zjawiskiem oryginalnym i wyjątkowym. Białoszewski. Poeta, prozaik, dramaturg, urodzony w Warszawie w latach dwudziestych, a więc należący do tragicznego pokolenia młodych, do momentu śmierci związany ze stolicą był rzeczywiście twórcą niezwykłym. Zadebiutował w 1956 roku zbiorem wierszy pod tytułem Obroty Rzeczy. Kolejne zbiory poezji poprzedziła działalność założonego przez poetę teatru na Tarczyńskiej, gdzie zaprezentował pięć przedstawień własnego pomysłu. Spróbujmy scharakteryzować poezję Białoszewskiego, wyodrębniając jej bardziej charakterystyczne cechy. Pierwsze. W całej swojej twórczości Białoszewski wyraża konsekwentnie postawę człowieka prywatnego, usiłującego zachować niezależność i autentyczność swego ja na marginesie wielkiego świata. Kogoś, kto ignoruje wzory zachowań tam, gdzie to się gra o prestiż, dobrobyt, stanowisko, udział w życiu publicznym. Po drugie, w swojej poezji łączy wyszukany smak i kulturę artysty wysokiej klasy ze zdecydowaną niechęcią do wszelkich form kultury oficjalnej. Był wielkim entuzjastą kultury plebejskiej i kultury przedmieści. Sam w niej tkwił, zachowując indywidualizm artysty oryginała. Po trzecie, w poezji białoszewskiego możemy dostrzec fascynację przedmiotami kakimi, zdezelowanymi. Potrafił im nadać rangę poetyckiej atrakcji. Urok miał dla niego stary garnek i krzesło na trzech nogach. Po czwarte, po ukazaniu się obrotów rzeczy, kunszt Białoszewskiego doczekał się uznania ze strony krytyki. Poeta natychmiast zadrwił ze swoich entuzjastów. Następne zbiory jak rachunek zaściankowy, mylne wzruszenia oraz było i było, to manifestacyjny zwrot ku formom językowym, by aleczonym lub groteskowo zdeformowanym. Artur Sandauer określił poezję Białoszewskiego jako rupieciarnie słów. Kpiarskie głosek, parodiowanie słów, zastawianie dźwięków to pełne uroku szokujące eksperymenty lingwistyczne poety, jak na przykład w wierszu Miron Czarnia, czyli Czarnia Mirona. Męczy się człowiek, Miron męczy. Znów jest zeń słów niepotraw, niepewny co zrobień jeń. Jałoszewski wypowiedział się także w prozie. Po 23 latach zrekonstruował wydarzenia z Powstania Warszawskiego, pisząc nietypowy pamiętnik z tamtych przeżyć. Czytelnik biorąc po raz pierwszy do ręki jego pamiętnik z Powstania Warszawskiego, zdziwi się nieliterackością i odejściem od znanych sposobów pisania o wojnie. Odmienność dotyczy wielu spraw naraz. Białoszewski przedstawia odheroizowaną wizję powstania. Proponuje punkt widzenia człowieka z piwnic, chnów i tuneli. Przedstawia świat ludzi, którzy chcą przetrwać. Pamiętnik ukazuje stopniowe umieranie Warszawy. Jest trenem na cześć miasta. Warszawa umiera na powierzchni. Życie przenosi się do kanałów. Białoszewski Pisarz cywilny ukazuje powstanie od strony zwykłych ludzi, którzy chcą przeżyć i przetrwać. Poeta odrzuca wszystko, co mogło uwznieślić lub upiększyć walkę i za pomocą języka przywraca wojnie zwyczajność. Taki obraz powstania osiągnął dzięki stylizacji na wypowiedź ustną. Jego narracja ma charakter potocznej gadaniny. Stosuje proste zdania, równoważniki, wyrażenia dźwięko dźwiękonaśladowcze, rytmiczne powtórzenia. Tadeusz Nowak reprezentuje nurt wiejski we współczesnej literaturze polskiej. Jego poetycką wyobraźnię ukształtowało wiejskie dzieciństwo, kontakt z przyrodą i dawną kulturą wsi. Wpływ na późniejszą twórczość literacką miał udział w wiejskim życiu obrzędowym. Świat baśni i legend słuchanych w kościele psalmów, pieśni i przypowieści biblijnych. Z kulturą wiejską zetknął się znacznie wcześniej niż kulturą literacką, zdobytą w gimnazjum i na uniwersytecie. Patak zdał sobie sprawę ze znaczenia archaicznej kultury wiejskiej, silnie oddziaływującej na wrażliwość i wyobraźnię. Kształtowanie stylu i osobowości twórczej Tadeusza Nowaka dokonywało się pod znakiem powrotu do własnej przeszłości, do źródeł i korzeni. Poeta obficie sięga do pojęć i obrazów związanych z tradycją ludową i biblijną, nazywając wiersze kolendami i psalmami. Wprowadza szczególny typ symboliki i obrazowania. Posługuje się alegorią. Poznajmy jeden z najbardziej reprezentatywnych utworów Tadeusza Nowaka. Psalm o nożu w plecach. W literaturze, w filmie, a zwłaszcza we śnie, stykamy się z istnieniem sobowtóra sobowtór budzi strach, przerażenie we śnie. sobowtór zjawa ukazuje nam się wtedy kiedy tracimy nad sobą panowanie, kiedy walczą nas sprzeczne siły których nie możemy pogodzić czy opanować istnienie drugiego ja oznacza pęknięcie osobowości patrząc na swojego sobowtóra nie tylko jesteśmy rozszczepieni ale wyobcowani od sobowtóra niedaleko do opętania a nawet do śmierci Poeta nocą siedzi przed sobą. Widzi sobowtóra i wraz z nim pojawia się lęk o życie. Poeta widzi skutek zbrodni pomnionej na nim samym. Świadczą o tym słowa – z wesela z nożem w plecach mnie niosą. Potem słyszy, jak nocą w jego plecy nóż wchodzi. Na samym końcu, jakby niebezpieczeństwo zbliżało się coraz bardziej, Trzy szybki w okienku, coraz bardziej dygocą. Wielu oddaje narastanie strachu. Poeta pamiętał z dzieciństwa ludowe plotki i bajdy o mordercach, co przychodzą nocą. Komu morderca wbije nóż w plecy? Oczywiście poecie, który jest rozszczepiony. Znajduje się jednocześnie na wsi na weselu i w mieście. Potwierdza to powtarzający się refren. Ja w cylindrze. Ja boso. Boso biegały wiejskie dzieciaki. Cylinder nosili dyplomaci bankierzy, ludzie z miasta. Poeta nawiązuje do chłopskiego dzieciństwa i własnej dojrzałości związanej z miastem. W całej poezji Nowaka widać to życiowe pęknięcie. Pota oddalił się od wiejskiej przeszłości, przystał do cywilizacji cylindrów. Czuje się jak zdrajca, może go spotkać kara. Może sam chciałby ją sobie wymierzyć, skoro jakiego samego niosą z nożem w plecach z wiejskiego wesela. Wesele to symbol rodzinnej wspólnoty. W wiejskim środowisku poeta czuje się już jak ktoś obcy. Sam nie wie, kim jest. Na weselu grozi mu nóż. Co zatem robi w mieście? W mieście czuje się bliz niebiosą i chce napoić snem brzozy. Niebiosa! To słowo-klucz w poezji Nowaka. To symbol odwiecznej ludowej tradycji, w której tkwi poeta. W mieście sposobem, dzięki któremu może odnaleźć swoje niebiosa, jest poezja. Nowak chce napoić snem brzozy. Słowa te odkreślają związek poety z naturą. Na pozór wszystko jest w porządku. Nóż się w plecach zabliźnił. Nacięta brzoza, Kozie mleko pływające w wiejski saty z jutrzni, a więc z niebios. Wszystko to łączy poetę z mocami natury. Jakkolwiek bohater utworu ułożył sobie los, będzie zawsze z nożem w plecach, będzie cierpiał, bo cierpienie jest ceną każdej twórczości. Psalm jest niezwykle obrazowym zwierzeniem podmiotu lirycznego, silnie narzucym się wyobraźni czytelnika. Problematykę swojej poezji rozwinął Tadeusz Nowak w opowiadaniach i powieściach. Do najbardziej charakterystycznych jego utworów prozą należy A jak królem, a jak katem będziesz. Poeta wykorzystał w tytule elementy ludowej piosenki, ludową fantazję, elementy pśniowe i uświęconą tradycją symbolikę. Warstwa realistyczna powieści jest nieskomplikowana. Bohater Piotr, gospodarski syn z naddunajskiej wsi Gospodaruje, zaleca się, chodzi na potańcówki Lubi sobie popić Popisuje się śpiewaniem, ponosi go kawalerska fantazja Nie stroni od złodziejskich wypraw za rzekę Odbywanych razem z Jaśkiem Który zdradzony przez młodą wdówkę Popełnia samobójstwo Tok zwykłego życia burzy wojna Piotr zmobilizowany traci na wojnie towarzysza Po wrześniowej wraca na wieś w wyniku akcji eksterminacyjnych traci kolejnego przyjaciela, Żyda Mojesza. Walczy w partyzantce, wykonuje wyroki na kolaborantach. Zabicie listonosza, denuncjatora, jest wielkim wstrząsem. Z gospodarczego syna, z króla, przeradza się w kata. Piotr żeni się, zostaje ojcem i na tym wyczerpuje się fabuła powieści. Świat przedstawiony przypomina namalowany przez ludowego artystę nieco prymitywny obrazek. Jest to świat znany z ludowych piosenek o jabłuszku, co się toczy, o krakowiaczu, co siedem lat wojował, szabli nie wyjmował. I oto mamy szablę. Jeden z ważnych symboli występujących w powieści. Dziadek wręcza ją Piotrowi wyruszającemu na wojnę jako symbol wojaczki, dawnych tradycji rycerskich. Szablą pasuje się na rycerza. Jest ona zatem symbolem zachetności dojrzałości życiowej. Występuje w końcowej scenie oczyszczenia. Wydarzenia realistyczne otoczone są arą baśni, magii, obrzędów i cudowności. Nowak stara się ocalić w powieści resztki ludowych mitów, symbolicznych obrzędów, legend i moralność ludową usankcjonowaną przez Biblię i Ewangelię. Oprócz szabli Rangę symbolu ma jabłko Jabłko oznacza początek miłości Jabłka zabiera Piotr na wojnę Wypełnia nimi kołyskę dziecka Aby było królewskie, nie katowskie Jabłko może być darem natury Symbolem płodności Toczy się i wskazuje drogę Jak w baśniach Symbolizuje miłość i grzech Kojarzy nam się z rajskim owocem Jabłko królewskie oznacza władzę Obok symboli baśniowej atmosfery i magii obrzędu mamy symboliczne wizje. Taką wizją jest osikowa twarz, pojawiająca się jako zapowiedź zbrodni, śmierci i zła. Wojna burzy swymi realiami świat baśniowy. Nowakowi nie chodzi o obraz wojny, ale o odwieczny problem życia, śmierci, miłości i nienawiści, dawno zapisany w Biblii. Hela wywróżyła Piotrowi, że będzie katem. Piotr zabija i w obliczu tego faktu przestają się liczyć wszystkie przygody młodości. Hela radza się w katową. Nawet dziecko kaciątko zostaje obciążone zbrodnią ojca. Pisarz stawia pytanie. Czy istnieje w przypadku bohatera możliwość powrotu do normalnego życia, miłości i osobistego szczęścia? Do uwolnienia od poczucia winy nie wystarcza Piotrowi przekonanie, że wykonywał wyroki sprawiedliwe. Musi dokonać symbolicznego samooczyszczenia przez zaklęcie, przenoszące odpowiedzialność za własne czyny na kogoś, kto zabijał jego ręką. Może to być Bóg, Sztan, zbiorowe poczucie sprawiedliwości. Gdy Piotr używa zaimka, on czuje się oczyszczony, może na nowo żyć. Nowak poszedł problem zarażenia śmiercią, złem i udowadnia że siła witalna w człowieku i pragnienie szczęścia są silniejsze od psychicznych urazów. Wszystko, co stanowi cząstkę tego świata jest piękne i bezgrzeszne. Obcy świat, który wraz z wojną wkracza w życie bohaterów, niesie zbrodnie nieobjęte kodeksem. Zmienia człowieka z króla w kata i narusza ustalony porządek moralny. Należy pamiętać, że pisarz osiągnął kolory wiejski nie poprzez język, ale poprzez mentalność i sposób myślenia narratora, który prezentuje chłopskie wyobrażenie o życiu i chłopski świat wartości.